Tak zwykły świat tak zwykły świat, że aż niezwykły Zawikłane myśli rozsupane i następne, posępne Strzygnięte razem z gazem Ważne słowa, raz a raz nieważne Kim się okaże, a kim Ty przez okno patrzę Widzę światła fabryki, skąd nieraz dochodziły mnie tony muzyki Gdy szedłem do szkoły, bez polityki wesoły Nie widziałem na co czekałem, tylko czekałem Często się bałem, ale szukałem Przez zaśnięcie może o tym, co jest na świecie Wiecie na pewno, mało kolegów, przyjaciół, niewielu na zadupie pogrążesz się czasem w nieistnieniu, lecz nie w zapomnieniu bo głowa notuje, gdy ktoś się blokuje psychodelik znikształca twoją wyobraźnię myślisz, że to ty, a to, to twoja urojona zbroja ona jest z papieru, setki frajerów da się nabrać będzie się w tym babrać, tobie też chcą to zabrać pokój tego poszukuj, unikając zagrożenia tylko chowasz się do cienia musisz istnieć obok niebezpieczeństwa, bo odróżnić to od szaleństwa wciąż widzę maleństwa, przyciągane na stronę, gdzie będą zmylone zobaczą mamonę i wezmą ją za żonę, staną się i plonem dla nowych sztuk wizualnych prześcigających się w tym kto stworzy seks wirtualny bezwzględnego zabójcę którym sterujesz ty głupcze to to to to wkroczy w twoje sny najpierw a później do życia i popłyną łzy i tylko siebie możesz zatrzymać by się nie stać tym którego można się bać słowa za które płacę Brakiem szacunku z waszej strony To wszystko wewnętrznione, wartości przemyślane, sprawdzone, że nie jestem wciąż taki sam, z tym się zgadzam, lecz nie zdradzam, człowieka tylko sprawdzam, co mnie z jego strony czeka, brak miłosierdza stwierdzam, brak wyrozumiałości, znowu brak wartości, tak tak, to nie ludzie prości, rzucają kości, to bezlitości oni, co wszystko wiedzą, więc rządzą lecz błądzą w każdej dziedzinie, polityka, nauka, biznes, informacja, transport, rozrywka, z tym przygrywka, humanizacja życia to nieużywka, tolerancja to nie na spółkę, na, to nie, to nie stancja, na